Witam w programie 7 dni z wolnymi mediami. Nazywam się Skubany i po dłuższej przerwie to właśnie ja będę nowym prowadzącym tego programu. Dzisiaj moimi gośćmi są Iwelios, administrator serwisu Paranormalium.pl. Witam Cię Iweliosie. Witaj. Oraz Maurycy Hawranek, administrator portalu Wolne Media. Witam. Na początek posłuchajmy najważniejszych wydarzeń z minionego tygodnia. Wygląda na to, że w dziedzinie ochrony praw autorskich granica absolutno może być przesuwana w nieskończoność. W listopadzie 2009 roku jeden z użytkowników YouTube umieścił filmik zawierający zdjęcie Johna Cage'a oraz jego utwór 433. Niespełna rok później dźwięk z filmu został usunięty na żądanie Warner Music Group. Nie byłoby to może dziwne, gdyby nie fakt, że utwór 433, tutaj grany przez orkiestrę, składa się z samych pauz. czyli są to ponad 4 minuty ciszy. Granice absurdu są jednak ciągle przekraczane, o czym przekonał się jeden z użytkowników biegu. Użytkownik ten nagrywa filmy przyrodnicze w różnych odległych i dzikich miejscach. Mało jest więc prawdopodobne, aby przypadkiem nagrał jakiś odbiornik radiowy. Nie dodaje też ścieżek dźwiękowych. Niestety, wszystko na nic. Przy uploadzie jednego z filmów otrzymał komunikat, że dźwięk z filmu narusza prawa firmy Rumblefish i w związku z tym wraz z filmem będą wyświetlane reklamy, a dochód z nich trafi do Rumblefish. Użytkownik zgłosił protest, lecz Rumblefish powiedział, że sprawdził filmik i że prawa należą do niego. Dopiero gdy użytkownik nagłościł sprawę, firma Rumblefish przeprosiła i wycofała swoje roszczenia. Filmik można już normalnie oglądać. Parlamentarny zespół smoleński dysponuje wykonaną w Niemczech analizą amatorskiego filmu z miejsca katastrofy samolotu Tu-154M. Ustalenia są rozbieżne z dotychczas znanymi opiniami na temat nagrania, dowiedział się nasz dziennik. Chodzi o amatorski film nakręcony kamerą w telefonie komórkowym, który pojawił się w internecie niedługo po katastrofie. Autor nagrania zdołał podejść do wraku, przy którym jeszcze nie było służb ratowniczych. Na filmie widać rozrzucone szczątki maszyny. Słuchajcie nawoływania, komentarze autora oraz odgłosy przypominające huby strzałów z broni palnej. Mówi Antoni Macierewicz. Otrzymaliśmy opinię i zapoznajemy się z nią. Porównujemy ją z informacjami, jakie dotąd zostały podane do wiadomości publicznej w tej sprawie. Jak ustalił nasz dziennik, z najnowszej analizy wynika, że w czterech przypadkach można mówić o odgłosach, które nie rodzą wątpliwości, że są to strzały z broni palnej. Francuski Związek Zawodowy Siła Robocza złożył do prokuratury w Wersalu pozew przeciwko koncernowi meblowemu IKEA. Związek oskarża firmę o szpiegowanie pracowników, związkowców, a nawet klientów, z którymi firma weszła w spór. Agencje dostarczały IKEA informacje z rejestru karnego, dane na temat kod bankowych, praw jazdy czy dowodów rejestracyjnych samochodów należących do pracowników oraz osób, które miały zostać zatrudnione, członków związków zawodowych, a nawet klientów. Najważniejszą informacją minionego tygodnia, według mnie, jest naruszenie praw autorskich e, na YouTube. Chodzi tutaj dokładnie o e, film, jaki został przesłany przez innego użytkownika, który został zablokowany. Nie byłoby właściwie nic dziwnego w tym, e, gdyby nie fakt, że był to zwykły dźwięk ptaków. E, Maurycy, co sądzisz o tej sytuacji? Ja bym tutaj w ogóle zadał pytanie postawy, czy te ptaki podpisały umowy z tymi organizacjami na ochronę ich dorobku muzycznego. Jeżeli te firmy blokowały te śpiew ptaków, no to musiały mieć jakieś podstawy prawne. No i jeszcze pozostaje pytanie, czy osoba, która nagrywała ten śpiew ptaków, czy miała odpowiednią to zgodę tych ptaków? Marku? No to jest po prostu, jak dla mnie, kolejny absurd związany z, z ochroną rzekomą praw autorskich. No i również próby Wiesz, taka próba wygląda mi to też na próbę położenia, położenia łapy na wszystkim, co się dzieje w internecie, co ludzie robią w internecie. Ech, powiem jeszcze tak, że był taki kompozytor, który, który komponował swoje utwory w oparciu o nagrania właśnie śpiewów ptaków. Się nasy, on się nazywał Olivier Messier i powiem tak, gdyby, gdyby on dzisiaj te nagrania, gdyby dzisiaj żył i gdyby te nagrania ośmielił się opublikować w internecie, to miałby po prostu przesranę. Totalnie przesranę. Tak, według mnie to po prostu zmierza już, przekroczyło już absurd, zwłaszcza z tymi problemami, na które mają także problem osoby, które udostępniły utwór, w którym nie było ani jednej nuty, Była sama cisza, nie? Tak, to tak. było ponad 4 minuty zwykłej ciszy, tak? Tak, tak to utwór tam... Jonaka, Tak, 433. Tak. Jeżeli my tutaj na przykład teraz rozmawiamy i czasami milczymy, to my też tutaj już odtwarzamy fragment tamtego utworu, tak, się, tak, tak, tak to mniej więcej wygląda. I nie zdajemy sobie z tego sprawy. No dokładnie, a jak według was powinno wyglądać w takim razie prawa autorskie, Marku? To e, Mnie się wydaje, że, że w ochronę praw autorskich e, na takich serwisach typu YouTube to powinni, powinni też jednak e, żywi, ludzie, e, ży, żywi ludzie sprawdzać zawartość e, wpuszczanych tam filmików. Bo no Jak wiemy, e, wszystko to sprawdza tam komputer, a, a komputer, jak wiadomo, jest głupi. Jak znajdzie dźwięk e, podobny, choćby pod jakimś względem do czegoś, co jest chronione prawem autorskim, to zaraz, e, zaraz e, oznacza to jako złamanie przepisów itd., itd. Mnie się wydaje, że w takich przypadkach to powinni również ludzie sprawdzać, A z tego co się orientuję, to nikt tego nie sprawdził, przynajmniej w tym przypadku, nie wiem jak w przypadku utworu 433, po prostu użytkownikowi narobiono kłopotów, no i tyle, bez sprawdzenia, czy to faktycznie doszło do naruszenia jakichś praw autorskich, czy też nie. Dopiero jak ta sprawa została nagłośniona, to coś tam sprawdzono. Mhm. Ja bym na przykład e, miał taką w ogóle propozycję, żeby, znaczy żeby same, same Google i sam YouTube podpisały umowę z tymi wszystkimi organizacjami zarządzającymi zbiorczo prawami autorskimi e, i żeby wszystkie filmy, które były, są udostępniane, muzyka czy, czy coś, żeby po prostu były no, legalne, bo wtedy by problem został rozwiązany jakby to było od każdego filmu odprowadzane tantiemy do ZAX-u czy do jeszcze innych tam e, korporacji, e, a YouTube powinno się na, najwyżej zajmować e, przypisaniem konkretnych utworów do konkretnej e, firmy, nie? Tylko, tylko co w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma podpisanej umowy z ZAX-em na przykład? Weźmy no właśnie, takie ptaki. No właśnie mówię tutaj, że są różne typy licencji. Są licencje Creative Commons, są e, także otwarte inne licencje, Copyleft i tak dalej. I tutaj mam, miałem na myśli głównie licencje Cooperite, że właśnie pracownicy YouTube powinni sprawdzać właśnie nie tyle pod kątem, który film należy wyeliminować, ale który film należy przypisać do jakiejś konkretnej korporacji, czyli jeżeli utwór byłby na licencji na przykład Cooperite, to powinna się tam wtedy wyświetlić jakaś ewentualnie reklama i z tej reklamy powinien zostać odprowadzony tam jakaś tam część na, do właściciela praw autorskich. No tak, tylko ten numer z reklamą już jest chyba stosowany w przypadku niektórych filmów z tego, co ostatnio czytałem. Także no już znalazło to zastosowanie. No ale pytanie, kto, przypadkach. ale pytanie, kto wtedy na tym zarabia? Bo z tego, co wiem, to użytkownik sobie ustala, czy on chce, żeby się reklamy wyświetlały, czy nie. Bo oficjalnie właścicielem filmu jest osoba, która ten film dodała do YouTube'a. I tutaj właśnie pozostaje kwestia, jak to wygląda z korporacjami, muzycznymi i filmowymi. Wiem, że one mają też własne kanały i wtedy na tym zarabiają na YouTubie, ale jest wiele po prostu takich osób, które dodają film nielegalnie, niezgodnie tam z, z wytycznymi regulaminu i potem na tym jeszcze zarabiają. Nie Mi chodziło głównie o to, że jeżeli na przykład mają jakiś tam konkretny automat, który potrafi rozpoznać utwór, no to wtedy właśnie powinien być nie tyle blokowany czy wyciszany dźwięk, co po prostu przypisywany do konkretnej korporacji tylko mm, mnie się wydaje, że tutaj firma Google y, stosuje taki, taki myk, że oni po prostu zbierają pieniądze, z, zbierają środki z reklam za emisję danego filmu i to jest zrobione w taki sposób, że artysta czy też wytwórnia y, po jakimś czasie może w, do, w dowolnym momencie zgłosić się po te środki. One są już po prostu wcześniej zbierane gdzieś tam lokowane. No i właśnie dlatego nie jest do tej y, sensu ścigania osób, które dodają e, takie filmy, tylko powinni się tym właśnie zajmować w ten sposób. Bo to jest duża e, strona, dużo ludzi z niej korzysta i w ten sposób były, byliby wszyscy zadowoleni, bo po pierwsze e, użytkownik nie dodał film, prawda, i, i ten film dalej tam na jego koncie jest, a korporacja byłaby zadowolona, bo miałaby z tego jakieś tam tantiemy. Tak, dokładnie. Maurycy, Ma a powiedz mi, co by było w przypadku, gdybym ja nagrał piosenkę mojego autorstwa, moi, moje słowa, Mój tekst, moja muzyka opublikowałbym na swoim kanale YouTube. Pozwoliłbym na dowolne odsłuchiwanie go na telefonach komórkowych, jest tam taka opcja na stronie jako odtwarzacz na witrynie. Jednak nie zgodziłbym się, aby ktokolwiek użył tej piosenki w swoim przykładowo filmie, na swoim blogu czy w jakiejś innej tam stronie. Po prostu nie zgodziłbym się, ma być na moim kanale i nie chcę za to pieniędzy, po prostu nikt nie może tego używać, jest na moim i tyle. E, no to tu pozostaje właśnie kwestia e, licencji, czy ty udostępniasz na licencji copyright czy na licencji e, Creative Commons, czy jeszcze jakiejś innej e, i trzeba tu się właśnie na coś zdecydować. Jeżeli na przykład nie chcesz, żeby ktoś udostępniał ten film, nie chcesz na tym filmie zarabiać i chcesz, żeby tylko on był u Ciebie, no to według mnie z jednej strony masz tutaj prawo, ale z drugiej strony trzeba też pomyśleć o tym, że wiele osób na pewno będzie Cię piratowało, żeby Twoją twórczość rozpowszechnić w internecie. I pytanie, czy chcesz po prostu mieć wyłączność na ten utwór, żeby nikt przypadkiem tego więcej nie rozpowszechnił, czy chodzi Ci o to, żeby dotarł do najszerszej liczby osób? Tak naprawdę, umieszczając cokolwiek w internecie, wyzbywasz się w pewnym sensie kontroli nad tym materiałem. Także, jeżeli komuś ten utwór się spodoba i uprze się, żeby go sobie ściągnąć i wykorzystać jakoś we własnym zakresie, to to zrobi prędzej czy później. Tym bardziej, że mamy jeszcze przepisy prawa autorskiego, które mówią o dozwolonym użytku prywatnym. Czyli, że ktoś może sobie ściągnąć twój film i na przykład na prywatną rzecz sobie go e, słuchać, no i. Albo wrzucić na Wikipedię. I tym sposobem przeszliśmy właściwie do, do tematu, jakim jest akta, która ma niby chronić właśnie te wszystkie nasze prawa autorskie. Co o tym sądzicie? Ja myślę, że te pomysły będą co jakiś czas wracały. Nie wiadomo, czy akta zostanie uchwalona. Wygląda na to, że już zapadła ogólna decyzja, żeby jednak ukręcić temu łeb, ale powrócić to pod jakąś, w jakiejś innej formie. Będą próbowali aż do skutku, aż zmęczy się materiał, aż ludzie Przestaną się tym interesować i w końcu to kiedyś jakimiś tamnymi drzwiami przepchną. Pamiętamy, że już podobne sprawy próbowali między innymi za Sopa, w Stanach Zjednoczonych uchwalić teraz akta. W tle z tego co wiem już jest kilka innych kolejnych pomysłów. Tak, już z taki, jednym z takich nowszych pomysłów jest też indekt oraz, oraz jakaś nowelizacja, czy też porozumienie, nad którym do niedawna przynajmniej jeszcze pracował w, w potajemnie nasz rząd, chociaż nie wiem, czy, to, czy można to jeszcze nazywać naszym rządem. To nie wiadomo dokładnie tak naprawdę, co to było, czy to było porozumienie, czy nowelizacja ustawy, czy coś jeszcze w tym, w podobnym guście. Wiadomo, wiadomo, że w grę wchodziła kontrola użytkowników. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, według tego porozumienia, miały, miały mieć możliwość uzyskiwania bez wyroku sądu danych o użytkowniku, który na przykład ściągnął sobie MP3, czy w jakiś inny sposób, według nich, złamał prawo autorskie. I z tego co ja czytałem dzisiaj, to prace nad tym porozumieniem zostały zawieszone w momencie, gdy o całej sprawie dowiedział się generalny inspektor ochrony danych osobowych. Ty wspomniałeś też o indekcie, ale ja myślę, że indek to bardziej dotyczy ich niż prawa autorskich, chociaż w sprawach praw autorskich będzie miał też jakieś znaczenie. No tak, większość tych aktów prawnych, o których się ostatnio mówi, mówi się o ochronie praw autorskich, ale tak naprawdę to też zawierają one kontrolę działań użytkowników w sieci, a więc ograniczenie naszej prywatności. I To nie pierwszy raz najpierw była ustawa antyhazardowa, teraz akta, tak. teraz jeszcze kolejne pomysły i na pewno będzie to wracało i ciekawe po prostu jak to się dalej rozwinie. Według mnie Cała ta sprawa, cała akta, no, jak sami zauważyliście, powoli premier się z tego zaczyna wycofywać. I Może było... się boi po prostu protestów na Euro 2012. No, on ruchułem. jest po prostu populistą. Wyszła teraz jego prawdziwa twarz. No on zawsze był populistą, jeżeli już na, podczas ekspozy obiecywał ludziom cuda, dosłownie cytuję, obiecuje wam cuda, no to, to znaczy, że jest populistą. Ja się że tyle osób mu zaufało. Ej, Marku, co, co według ciebie czeka prawa autorskie w przyszłości? To znaczy, mnie się wydaje, że w dalszym ciągu będzie trwała batalia, będą pojawiały się kolejne nowe akty prawne, typu, typu podobne do akta, sopa, pipa i tak dalej. Jedne akty będą, będą bardziej kuriozalne od drugich, także wydaje mi się, że będzie trwała taka podobna batalia, jak jest teraz. Warto też zwrócić uwagę, że za akta stała m.in. korporacja Monsanto i chodziło tutaj głównie o patentowanie i ochronę żywności genetycznie modyfikowanej, modyfikowanej genetycznie organizmów. Także tutaj prawo może być modyfikowane pod jakimkolwiek kątem. Jak już wspomniałem, mieliśmy próby przy okazji ustawy antyhazardowej. Nikt by się nie spodziewał, że ustawa antyhazardowa może stworzyć indeks stron zakazanych w internecie. Ja myślę, że może to też pójść na przykład w taką stronę, że takie prawo może zostać wprowadzone z najmniej oczekiwanego kierunku, na przykład nowelizacja ustawy o e, karnie dla papug. I może się to też tak sk skończyć, że e, dowiemy się o tym dopiero jak już to wejdzie w życie, bo e, te wszystkie przecieki i informacje o akta, o e, innych rzeczach, to wyciekły tylko przy okazji. Na przykład o akta dowiedzieliśmy się, że ratyfikujemy z ustawy tam o rolnictwie, właśnie dlatego, że Monsanto dużo tutaj lobbowało za akta i e, gdzieś tam na 30. któryś którejś tam stronie zamieszczono informację, że Polska właśnie będzie podpisywała. Jakby nie jakiś rolnik to przeczytał, to nie wiedzielibyśmy nawet, że akta została podpisana. Marku, wspomniałeś, że akta już odchodzi w niepamięć, jednak na horyzoncie pojawia się nowa ustawa. Tak, tak jak mówiłem, to, to będzie powracało w takiej czy innej formie, także próby kontrolowania prywatności pod Płaszczykiem Ochrony Praw Autorskich będą się pojawiały raz po raz. Naszą pomysły takie są duże. Nie wiem, czy pamiętacie jakiś czas temu właśnie e, organizacje chroniące prawa autorskie właśnie się chwaliły, że bardzo lubią e, pornografię dziecięcą, ponieważ dzięki niej można te prawa e, łatwo uchwalić, bo kto, kto będzie protestował przeciwko walce z pornografią dziecięcą, nie? To chyba tylko pedofile. Tak, podchwycili, będą podchwycać tak. właśnie takie chodliwe tematy. No, żeby to nikt tak, nie podchwycał. Tak. To dla waszego dobra to walka z terroryzmem, z ekstremizmem, dla waszego bezpieczeństwa, żeby wam się lepiej żyło. A kto nie ma nic do ukrycia, to nie musi się prawa obawiać, nie? Tak to więcej wygląda. Maurycy, nie masz tam czasem papugi? Czasem? Nie, ja papugi nie mam, ale miałem kiedyś psa, więc... Aha. A szczekanie psa jeszcze chyba nie jest jakoś tam objęte prawami autorskimi? No, zwłaszcza, że on już nie żyje. Aha. Więc Znanie. trzeba tutaj policzyć sobie 70 lat od jego śmierci, żeby można było z tego szczekania, szczekania skorzystać. Ale uczenie kota jeszcze chyba może być objęte prawem autorskim. Przecież moje koty udają czasami Axla Rose z Guns N' Roses. <głosy> Dobrze. To by było na tyle w tym temacie. Zapraszam na kolejną audycję 7 dni z wolnymi mediami. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Gośćmi programu Siedem Nizolnymi Mediami byli Ivelios oraz Maurycy Chabranek. Prowadzenie realizacja z Kubami. Montaż Maurycy Chabranek dla Radia Wolne Media.